Na polu w Kondratowicach, oprócz zbóż i buraków, największą uwagę rolników przyciąga jak zwykle kukurydza. Przy niej pan Jarosław Kluwczyński, który rolnikom wszystko tłumaczy, a my zacznijmy od odmian. Jakie dobre odmiany od KWS-u można zaproponować, można posiać, w jakim regionie, z jakiego regionu pan jest? Pracuję w rejonie kujawsko pomorskiego głównie. No czyli prawie już północ, tam gdzie jeszcze 30 lat temu kukurydzy prawie się nie siało. A teraz daję radę. Jaką tam kukurydzę KWS-u Pan poleca? To są bardzo podobne odmiany, bo zresztą te, ideą tych poletek jest pokazanie oczywiście, ale również na, na podstawie tych poletek wyciągamy wnioski. To później będzie zbierane, ważone, mierzone na wszelkie sposoby, by można było porównać te odmiany nowe, które są tutaj wstawiane do odmian starszych, o których charakterystyka już jest nam znana i na tej podstawie eliminujemy albo wprowadzamy do rejestru czy do sprzedaży następne odmiany. I tu są odmiany od VO 210, najwcześniejszy KAU, do FAO 280-290 tych tradycyjnych dentów. Podział jest również na nasiona w typie flint i w typie dent. Te w typie flint to bardziej właśnie tam u mnie, bo one są bardziej odporne, potrzebują mniejszych temperatur. Nie mamy tak długiego okresu wegetacji jak tutaj na przykład w Kondratowicach, bo tutaj już kukurydza nam wiechuje. U nas jeszcze to musi pewnie z pół miesiąca potrwać. No właśnie, bo jesteśmy jednak, jakby nie patrzeć kilkaset kilometrów na południe, a dodatkowo tutaj zachód. Polski to jednak dostaje tego troszeczkę łagodniejszego, cieplejszego powietrza, które idzie z południa Niemiec, a tak naprawdę z nad Atlantyku. I u nas mimo wszystko zimy surowsze, tutaj łagodniejsze, tutaj przecież też wcześniej kukurydze sieją, prawda? Z tym terminem siewu to jest y, y, trochę inna historia, nie kalendarz, tak jak już tłumaczyłem rolnikom, tylko bardziej temperatury glebę. Y, y, mówią nam, czy należy wysiać nasiona okrągłe, czy nasiona w typie dent i temperatura określona na podstawie termometru wskazuje. I ten siew jest bardzo podobny, bo my też u nas w rejonie zaczęliśmy siać te gleby słabsze, które szybciej się ogrzewają właśnie w tych terminach, tak jak tutaj mniej więcej gdzieś tak 20 plus minus 5 dni. Natomiast w przypadku ubiegłego roku to było błędem, że tę kukurydzę znacznie wcześniej, nie sugerując się temperaturami. To wszystko po później nie miało możliwości wzejścia, bo kukurydza aby skiełkować potrzebuje sumę temperatur efektywnych, tej takiej glebowej, bo suma temperatur efektywnych jest druga, również ta, która wyznaczy nam, jeżeli osiągnie dana roślina, wyznaczy nam termin zbioru i dojrzałość pełną kukurydzy. W zeszłym roku to jeszcze był problem taki, że było relatywnie mało słońca, w tym roku tego słońca nie brakowało no i bęc zrobiła się susza, chociaż tutaj akurat pomimo tego, że susza jest wszędzie to jakoś tak jej efektów nie widać. U nas zdecydowanie gorzej kukurydza wygląda w kujawsko-pomorskim w całym rejonie, tam właśnie pasie północnym. Z oglądanych map ostatnio wynika, że idzie taki pask przez Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie w kierunku Mińska. Ale mińska mazowieckiego e, czy Białoruskiego? Białoruskiego, gdzieś w tym, w, tym, w tym kierunku. I rzeczywiście rośliny wszystkie, nie tylko kukurydza, która na tyle na pozostałych roślin może wygląda odrobinę lepiej, ale, ale cierpią w tych rejonach na brak opadu deszczu. Tam jak mamy takie prywatne nasze wilgotnościomierze i badamy Badamy ilość deszczu, która spadła, to, to są ilości tam naście mm, nawet w okresie, w okresie dwumiesięcznym. Kukurydzy na ziarno w naszych okolicach jazpomorskiego, pan z kujawsko-pomorskiego, to tak mało kto odważy się posiać, ale tutaj na Dolnym Śląsku uprawa kukurydzy na ziarno, no to chleb powszedni, prawda? Jakie odmiany? najbardziej by Pan polecał w tym kierunku uprawy? Nie, myślę, że, że już jeżeli chodzi o ziarno, to nie ma takiego rozgraniczenia FAO, ponieważ my jako hodowcy dostosowaliśmy kukurydzę do tych rejonów północnych. Jeszcze zaczynając 16 lat temu prace rzeczywiście było taki wyraźny podział, że gdzieś pod suwałkami w tych bardzo, bardzo odsuniętych na północ rejonach to kukurydzy na ziarno się nie uprawiało. W tej chwili jesteśmy w stanie dostarczyć kukurydzę o V, na przykład odmiana z to 80, 170 czy 200 podium i te odmiany dojrzewają w rejonach północnych, nie ma z tym kłopotu.